...istotnie wpłynąć na komfort podróży. Od 1 kwietnia tramwaje kursują też częściej w godzinach od 18 do 20. Zmiany te wprowadzono w związku z zauważoną tendencją rosnącej liczby pasażerów w tych godzinach. Jak mówi pełniący obowiązki dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego, e, ma on nadzieję, że te zmiany ułatwią korzystanie z komunikacji zbiorowej i zachęcą do korzystania z niej podczas wyjazdu do sklepów, na miasto czy do kina. I to już wszystkie informacje w tym serwisie. Następny o 17.57. Radio Afera dziewięćdziesiąt osiem i sześćdziesiątch megaherca. Siedemnasta. Studencki patrol na dziewięćdziesiąt osiem i sześć. Audycję realizują Mikołaj Wichrowski i Miłosz Sypko, a przy mikrofonie Paulina Bernard. Przed nami druga godzina studenckiego patrolu i za niecałe 10 minut porozmawiam z profesor Hanną Mamzer z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu o tym, jakie tak naprawdę potrzeby mają psy i o czym my jako opiekunowie powinniśmy pamiętać, by móc je zaspokoić jak najlepiej. Oprócz tego o 17.30 audycja Osłuchani, no i konkurs, o którym opowiem więcej już za moment. Zostańcie z nami.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 Światło zgasło, wyznaczam swój kurs, kapitan statku. nasę już do nas spływają, ale nadal macie jeszcze no trochę ponad 55 minut na wygranie. Jednej wejściówki podwójnej na koncert The Watch Place Genesis w piątek 8 maja w klubie Dwa Progi. A żeby wygrać, wystarczy, że napiszecie do nas smsa o treści afera, wasze imię i nazwisko oraz odpowiecie w nim na pytanie konkursowe. A dzisiaj pytam Was o to, w jaki sposób wasze zwierzaki lubią bawić się najbardziej. SMS-y wysyłajcie na 7148, koszt to złoty 23. Autopromocja. Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify. Hey! Jara! gramy na aferę! Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stołk. W każdą środę o 18.00. czujeszowy w Radiu Afera. Summer time. Zapraszamy w każdy wtorek po dwudziestej trzeciej. Autopromocja. Radioafera Afera. dziewięćdziesiąt osiem i sześćdziesiąt 17.10, czyli czas na zapowiadaną przeze, mną, przeze mnie rozmowę o potrzebach psów. Ze mną jest już na linii profesor Hanna Mamzer z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Psycholożka, socjolożka, biegła są sądowa z zakresu dobrostanu zwierząt, a także dom tymczasowy. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry pani redaktor. Bardzo cieszę się, że się słyszymy dzisiaj i może zapytam na początek, jakie są te podstawowe potrzeby psów? Jedną z podstawowych, znaczy oczywiście możemy potrzeby psów podzielić na takie fizjologiczne, psychologiczne i te, które łączą jedno i drugie. I z tych fizjologicznych, no to to są podstawowe potrzeby, które umożliwiają po prostu przetrwanie, czyli jedzenie, picie, sen, prokreacja. Natomiast tych psychologicznych, no to są potrzeby ruchu, potrzeby aktywności, eksploracji, kontaktów społecznych, ale też kontrolowania przestrzeni i decydowania o swojej własnej aktywności i o tym, co się dookoła dzieje, więc te potrzeby możemy podzielić na takie bardzo podstawowe, ale też takie trochę, można powiedzieć, potrzeby wyższego rzędu. To bardzo ciekawe, szczególnie te związane gdzieś z kontrolą przestrzeni. Czy może Pani powiedzieć coś więcej na ten temat? Tak, no generalnie chodzi o to, że zwierzęta, które mogą podejmować własne aktywności, własne wybory, same mogą decydować o tym, co robią i jak się zachowują, mają większe poczucie bezpieczeństwa i większe poczucie sprawstwa. Z tym oczywiście troszeczkę trzeba uważać, dlatego że można jakby przesadzić w drugą stronę i przy niektórych psach, jeżeli one dostają zbyt dużo właśnie takiej możliwości decydowania o swoim otoczeniu, to one po prostu przejmują nad tym otoczeniem kontrolę. I stąd często w takich przypadkach może dochodzić do sytuacji agresji, bronienia, zasobów, legowiska, jedzenia osób, a więc takie problemy, z którymi się dosyć często spotykamy, kiedy właśnie nie ma no jakby zbyt dużo tej możliwości decydowania. Więc problemem tutaj, czy takim wyzwaniem jest to, żeby wypośrodkować możliwość zaspokajania tych potrzeb, tak żeby pies funkcjonował dobrze um, psychologicznie, ale z drugiej strony kontrolowania psa, żebyśmy my dobrze funkcjonowali psychologicznie. Więc potrzebny jest tutaj taki rodzaj balansu. I oczywiście nie da się tego zmierzyć obiektywnie i jednoznacznie, bo to trzeba dostosowywać i do sytuacji, i do zwierzęcia, i też do ludzi. No właśnie chciałam zapytać, czy jest może jakiś zdrowy środek, by nie przesadzić ani w jedną, ani w drugą stronę, bo my często gdzieś tam chcąc dla naszych zwierzaków jak najlepiej, no to właśnie albo za bardzo pobłażamy, albo być może przesadzamy też z tą dyscypliną. Nie ma takiego jednego złotego złotej matrycy, którą by można przyłożyć i po prostu to wyliczyć. No niestety tutaj trzeba się opierać na znajomości psychiki psa, komunikacji tego psa, no jego potrzeb też, no ale też trzeba brać pod uwagę właśnie potrzeby ludzi, więc to jest za każdym razem taki rodzaj pewnego dynamicznego algorytmu, który musimy ustawiać na bieżąco no i brać pod uwagę zmienne no, które są wmienne, czyli właśnie te czynniki, które wpływają na to, jak to zwierzę funkcjonuje, ale ostatecznie też, jak ono funkcjonuje w świecie społecznym ludzi. No bo taka dzisiaj jest rzeczywistość, że w zasadzie psy bez ludzi nie funkcjonują. I tak sobie hodowaliśmy te psy przez ostatnie 15 tysięcy lat, że pozostawianie dzisiaj psa w samotności no jest sprzeczna z jego potrzebami, bo jednak to jest wysoko społeczne zwierzę. O! To moje zwierzę społeczne szczeka. No, jak miło jest to, je słyszeć. Nie bez powodu od niedawna mówi się już nie o właścicielach psów, a o ich opiekunach, no bo skoro je udomowiliśmy, no to teraz musimy się nimi zająć. A właśnie jak ta potrzeba bliskości realizowana jest u psów, a jak u ludzi? Bo często jest tak, że my gdzieś tam chcemy głaskać tego naszego piaska, potrzebujemy się z nim trochę poprzytulać, ale nie zawsze ten pies tego chce, bo często gdzieś tam chcąc za dobrze zaczynamy traktować go jak ludzkie dziecko, no a jednak jest no, psem o odmiennych potrzebach niż, niż człowiek. Znaczy jedną z takich podstawowych y, czy takim kłopotem, który widzimy w zaspokajaniu potrzeb ludzi i psów, to jest potrzeba dotyczy. Ludzie mają tę potrzebę bardzo wysoko jakby umiejscowioną w hierarchii potrzeb. Dotyk daje nam bardzo dużo informacji i też pozytywnych co do zasady, bo są oczywiście indywidualne tutaj jakieś takie preferencje, ale co do zasady gatunkowo dotyk jest dla nas bardzo istotny. Natomiast dla psa Dotyk nie jest tak aż ważny jak dla ludzi i nie jest takim źródłem pozytywnych bodźców jak dla ludzi. Mówię o gatunku, oczywiście nie o osobnikach i nie o osobniczych y, relacjach takich pojedynczych z pojedynczymi ludźmi. Więc gatunkowo pies nie ma takiej dużej potrzeby do y, na przykład przytulania się y, no, czy poszukiwania dotyku. Y, psy bardzo dużo siebie wzajemnie wyczuwają właśnie zapachem, bo ten zmysł węchu jest u nich najsilniejszy. Natomiast ludzie niestety przekładają tę potrzebę dotykania zwierzęcia na psy no i nie respektują tego albo może nawet czasem nie wiedzą nie zdają sobie sprawy z tego, że psy takiej potrzeby dotyku nie mają i stąd się bierze niestety dużo różnych kłopotliwych sytuacji zwłaszcza jeżeli ludzie się do psów przytulają i przytulają swoją głowę do głowy psa no to znamy różne takie historie, które nie są, dobrze się nie kończą no bo psy tego nie robią, po prostu między sobą przy się tak nie zachowują. Czyli powinniśmy gdzieś te swoje uczucia schować, że tak powiem, do kieszeni i pomyśleć o tym zwierzaku z taką empatią o tym, czego on potrzebuje, a nie to nie popatrzeć na to, czego my potrzebujemy. Yy, to znaczy, raczej bym tu powiedziała, znaczy z jednej strony tak, na pewno, natomiast z drugiej strony bym mówiła też o rzetelnej wiedzy i o tym, że jeżeli wiemy, co dla psa jest przyjemne, no to jesteśmy w stanie to jakby wypośrodkować, czyli jeżeli głaszczę psa, to po łopatce, po nasadzie ogona, co do zasady, bo oczywiście znowu musimy brać pod uwagę różne osobnicze uwarunkowania, ale są takie miejsca do... Dotykania, które psy lubią. I yy, no w ten sposób możemy, jakby, tę swoją potrzebę dotykania też yy, zaspokajać. Natomiast no, te wszystkie sytuacje, kiedy dzieci przytulają się do psów, gdzie pies ma blisko pysk, yy, buzi yy, dziecka no to to są sytuacje, które potencjalnie mogą być niebezpieczne. No więc lepiej po prostu w tych sytuacjach uważać. A jakie są jeszcze te miejsca, w które psy lubią być głaskane? Bo wspomniała Pani o tej przestrzeni blisko łopatek ja słyszałam o nasadzie ogona. Czy coś jeszcze tutaj tak. możemy podpowiedzieć słuchaczom? Najbardziej przyjemne są nasada ogona, łopatki i grzbiet. No to to w takim trzecim, że tak powiem, trzecia taka kategoria um uh może czasami uszy, końcówki uszu, natomiast psy na pewno nie lubią klepania po głowie, tego nie lubią, nie lubią dotykania poduszek łap, więc te wszystkie takie czynności związane z higieną, jak myjemy psom łapy, jak przychodzą do mieszkania i tak dalej, one z punktu widzenia psa są dyskomfortowe, więc oczywiście można psa do tego nauczyć, można go przyzwyczaić do tych czynności, ale to nie są rzeczy, czy takie zachowania, które pies by preferował jakby mógł, to by ja rzeczywiście wybierał. No, to bardzo dziękujemy, to dobrze wiedzieć. A tak wrócę jeszcze na moment do tych potrzeb. Jak, czym się objawiają te niezaspokojone potrzeby? To jest bardzo dobre pytanie. Niezaspokojenie tych podstawowych potrzeb, bo jedną tak naprawdę z bardzo podstawowych potrzeb psa jest ruch i eksploracja. I to nie chodzi o to, żeby pies biegał przy rowerze albo na smyczy był przywiązany do pasa człowieka i truchtał z tym człowiekiem, tylko ten pies ma mm, eksplorować sam, ma sam podejmować decyzje, gdzie węszy, jak węszy. Oczywiście czasem musimy te psy kontrolować i one są muszą, muszą być na uwięzi, ale chodzi o to, że pies poszukuje w ten sposób, jakby poszukiwałby atawistycznie jedzenia, czyli eksploracja i ruch są związane z poszukiwaniem jedzenia. Więc to są bardzo, bardzo prymitywne, takie pierwotne potrzeby u psa. I jeżeli my to blokujemy, no to mamy w pierwszej kolejności do czynienia z tym, że pies jest nerwowy że jest nadmiar ma energii, no bo my te zwierzęta karmimy, więc im dostarczamy kalorii i, i energii, więc one ją mają i chcą ją rozładować, a nie mają, jak jej rozładować? No więc są takie niesforne w domu, często psy niszczą różne przedmioty i oczywiście to nie ze złośliwości, ale to jest potrzeby rozładowania napięcia. My sami wiemy, że czasami lubimy jeść takie chrupkie rzeczy, jak się te chrupkie rzeczy gryzie, to tak jakby człowiek trochę się odstresowywał. W ogóle jedzenie odstresowuje. Tak, to Obca jest prawda. bardzo podobnie i gryzienie tych przedmiotów, niszczenie tych przedmiotów, no jest formą odreagowania właśnie napięcia. Czyli te... potem mamy... Mhm. Mhm. Nie, nie, proszę, proszę dokończyć. No, potem mamy całą serię takich coraz bardziej poważnych zaburzeń psychicznych, które są związane z tym, że zwierzę nie może się normalnie zachowywać i podejmuje różne działania kompulsywne. Na przykład wylizywanie łap, wylizywanie ogona, skakanie na przykład, jak, jak psy są umieszczone w końcu, to skakanie po tych kratach, bieganie wokół siebie, czyli takie zachowania, które... Są bezcelowe pozornie i one dają psu tylko to, że on rozładowuje swoją y, energię. Czyli te wszystkie takie zachowania, które nas często gdzieś tam mogą lekko denerwować, są tak naprawdę sygnałem dla nas, że to my robimy coś nie tak i warto się pochylić nad tym Tak, i pierwszą rzeczą, którą robimy nie tak, to jest spacerowanie. To jest za mało ruchu dla psa. I czasem sobie myślę, że właściciele czy opiekunowie psów powinni mieć taką możliwość nauczenia się, jak spacerować z psem. Bo spacer z psem wymaga właśnie tego, żeby mu zaspokoić te różne potrzeby, czyli żeby mógł powęszyć, żeby mógł pobiegać, żeby mógł y, pogonić, nie wiem, patyki, zabawki, żeby go pogłaskać, żeby mu rzucić smaczki w trawę, żeby on sobie ich szukał. To są wszystko takie czynności, które psu są potrzebne do tego, żeby ten spacer był jakby taki zaspokajający, nie? To, to nie ma być bezcelowe bieganie, bo zwierzęta bezcelowo nie biegają, tak jak, no my sobie dorabiamy cele, bo mówimy, dobrze, pobiegnę, to schudne, albo tam to jest mój trening i tak dalej, ale psy oczywiście tak nie rozumują, więc y, dla nich biegnięcie przy rowerze albo biegnięcie przy biegaczu, no to jest w ogóle czynność bezsensowna, bo to jest tylko marnowanie energii. Natomiast te działania takie dookoła, więc właśnie poszukiwanie, węszenie, znakowanie terenu, czytanie informacji o innych psach, które tam były, to to jest wszystko to, co na zaspokaja poznawcze potrzeby psów. Więc jeżeli coś nas w psie denerwuje, jego zachowania to ja proponuję wyjść na spacer. I dobry spacer powinien tę sytuację mocno rozładowywać. Cieszę się, że pani mówi o tym spacerze, bo też miałam zamiar o to zapytać. Ej, jeszcze tak chciałabym dodać, że ten spacer też chyba powinien mieć e, jakiś, być różnorodny, nie zawsze w to samo miejsce. Nie zawsze, chociaż to zależy, bo jeżeli mamy psa lękowego, którego socjalizujemy i chcemy, żeby on się jakby najpierw nabrał poczucia bezpieczeństwa i pewności siebie, no to będziemy chodzić właśnie w te same trasy i na te same ścieżki, żeby on jakby poznał ten teren. Ale rzeczywiście później powinniśmy mu dostarczać więcej bodźców, czyli zmieniać trasę, zmieniać okolice, iść po trawie, iść po piasku, iść po jakimś tam igliwiu i tak dalej, o ile to jest oczywiście możliwe. No W każdym razie. Ten spacer nie może polegać na tym, że ja na krótkiej smyczy wyprowadzam psa, żeby się załatwił i wracam do domu. To jest y, tortura, a nie spacer. Y, I tutaj w tym kontekście też należałoby powiedzieć o smyczy, y, bo smycz smyczy nierówna y, i krótkie smycze, czyli te takie standardowe, półtora metrowe, one nie zaspokajają, nie pozwalają psom na swobodne poruszanie się. I powinniśmy też o tym myśleć, że jeżeli mamy psa, który nie sprawia żadnych problemów behawioralnych, nie mamy żadnych z nim wyzwań, to żeby ten pies mógł w miarę swobodnie eksplorować. Czasami może chodzić bez smyczy, ale jeśli musi być na smyczy, to ta smycz powinna być długa. To wszystko, co pani mówi, to są bardzo słuszne i cenne uwagi, a także rady, także bardzo pani dziękuję. Moją i waszą, moją i waszą gościnią była profesor Hanna Mamzer z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Raz jeszcze, bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Do usłyszenia. Tak mi z dobrze, że mogłabym o tym wszystkim zapomnieć Już nie pracować wcale, mieć głęboko w nosie cały ten pośpiech Pod kamieniem nalewał od siódmej sosny Zakopałam tam z Tobą nasz list miłosny Dlaczego tak daleko Cię mam? Dlaczego tak daleko? Tak mi z Tobą dobrze, że za Twoim słowem poszedłbym w okien to nowym mieście Czekam na telefon By szepnąć, że Tęsknię Pod kamieniem na lewo Od siódmej sosny Zakopałem tam z tobą Nasz list miłosny Dlaczego tak daleko Cię ma? Dlaczego tak daleko na 98 i 6. Just you let me dance and have a good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 Cześć, z tej strony Zosia. Cześć, z tej strony Rodi. Rodi, czy miałeś już zajęcia z chirurgii na naszym uniwersytecie? No nie, jeszcze nie miałem, dopiero za miesiąc mam. Okej, okay, dobre. To w takim razie pewnie nie wiesz nic o metodzie laparoskopowej. No coś tam się przewijało na innych przedmiotach, ale w sumie to nie za bardzo wiem, na czym to polega. Okej, okay, no to już ci spieszę z odpowiedzią, ponieważ to jest temat naszego dzisiejszego odcinka. Otóż operacja nie musi dużego nacięcia tkanki, potem długiej rekonwalescencji pacjenta w szpitalu, no i do tego oczywiście okropnych, widocznych blizn. Laparoskopia jest taką mało inwazyjną techniką operacyjną i zamiast dużego nacięcia, tak jak już wspomniałam, wykonuje się kilka niewielkich nacięć, zwykle o długości od pół do półtora centymetra. Przez jedno z nich wprowadza się specjalną kamerę, czyli laparoskop, która przekazuje obraz wnętrza, ciała na monitor, na który patrzy chirurg. I pozostałe otwory służą do wprowadzenia innych narzędzi już chirurgicznych. Dzięki temu lekarz może przeprowadzić operację widząc wszystko w dużym, powiednym krzeniu i bez no właśnie, konieczności otwierania jamy brzusznej w sposób tradycyjny. A dobra, czyli to jest ta technika, którą można na przykład usunąć pęcherzyk żółciowy, albo też używają jej do operacji wyrostka robaczkowego, do leczenia przepłuklin. Też kojarzę, że na przykład przy endometriozie i ogólnie przy zabiegach ginekologicznych się jej używa, a poza tym ogólnie, żeby sprawdzić, co się dzieje wewnątrz jamy brzusznej, kiedy trzeba, no i ogólnie, jeśli trzeba coś pobrać do badania histopatologicznego, czyli po prostu biopsję przeprowadzić, to też się przydaje. No i ogólnie mam wrażenie, że również w bardziej skomplikowanych operacjach będzie przydatna. Dokładnie. Na przykład e, też w niektórych e, sytuacjach onkologicznych jest używana e, ta metoda. Tak jak już wspomniałeś, mamy szeroki wachlarz tutaj zastosowań, laparoskopii. E, w niektórych sytuacjach właśnie stała się już takim standardem. Dzięki niej e, pacjent, e, pacjenta mniej boli po operacji, ma krótszy pobyt w szpitalu, mm, szybciej, e, szybciej dochodzi do zdrowia, no i ma znacznie mniejsze blizny. Brzmi całkiem fajnie, ale czy lekarz musi jakoś przygotować pacjenta do zabiegu? I w sumie jak wygląda sam zabieg laparoskopowy? Lekarz musi, oczywiście oprócz samego przygotowania pacjenta do zabiegu, jak każdego innego, czyli odpowiedniego uśpienia pacjenta, podawania mu tych leków przeciwbólowych, tak, no to sama, sam zabieg laparoskopowy jest o tyle ciekawy, że lekarz musi sobie wytworzyć odpowiednią przestrzeń w ciele pacjenta. Za pomocą specjalnej igły, igły Weresa lub też po prostu poprzez takie zwykłe cięcie yy, wytwarza odmę otrzepnową. I następnie, no i właśnie tu niezależnie od tej metody yy, początkowej, yy, za pomocą tak zwanego insuflatora, tłoczy się dwutlenek węgla do jamy brzusznej, tak by ciśnienie w jemy brzusznej wynosiło 12-14 mm supertęci. A od kiedy zaczęto stosować laparoskopię? Laparoskopia sięga już po początków XX wieku. Ma już ponad 100 lat historii ze sobą. Pionierem był jakiś Georg Kelling, niemiecki lekarz, bo tam oczywiście było innych lekarzy, którzy doskonalili te techniki. Jednak prawdziwy przełom nastąpił dopiero w latach 80. XX wieku, kiedy rozwój kamer i technologii wideo pozwolił właśnie lekarzom opracować, prowadzić z dużą precyzją, obserwując y, to, co się dzieje w jamie brzusznej na y, ekranie. Okej, okay, czyli to taka nówka. A poza tym, co sprawiło, że ta laparoskopia się stała tak popularna? Przede wszystkim, y, co już w sumie wspomniałam, dlatego, że jest mniej obciążające dla pacjenta. Y, jest y, właśnie y, to mniejsze nacięcie, oznacza mniejsze ryzyko powikłań, szybsze gojenie się ran i krótszy powrót do codziennych aktywności. Dla każe to także ogromna, ym, ogromna precyzja, ponieważ obraz z kamery jest powiększony, co ułatwia dokładne wykonanie zabiegu. Ach, czyli to jest przykład tego, ta laparoskopia, jak technologia zmienia medycynę, no bo sprawiając, że leczenie staje się mniej inwazyjne i bardziej komfortowe dla pacjenta. Dokładnie i choć nie każdą operację można wykonać e, w ten sposób, no to w wielu przypadkach stała się już ona e, standardem. I bardzo dobrze. Dokładnie. Do przodu idziemy. Dziękujemy za dzisiaj i do usłyszenia.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 Leather. A friend in need, a friend indeed, a friend who teases better. Our thoughts compressed, which makes us blessed and makes for stormy weather.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 O pierwszej w nocy ze środy na czwartek. Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com. Ukośnik Radio Afera. Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz. lub byliście studentami Politechniki Poznańskiej i swoją pracę magisterską lub doktorską poświęciliście technologią biogazu i biometalu, to możecie wziąć konkurs, na, w, udział w konkursie. <śmiech> Konkursu brać nie można, można brać w nim udział. E, w konkursie na najlepsze prace magisterskie i doktorskie o technologiach biogazu i biometalu w edycji 2026. Z tym, że uwaga, macie jeszcze tylko dwa dni na wysłanie swojej pracy, bo zgłoszenia przyjmują są do 30 kwietnia 2026 roku. Także spieszcie się, a szczegółowe informacje znajdziecie na put.poznan.pl Dlaczego kiedy dostajemy jakieś pismo z urzędu, to w ogóle nie wiemy, co ktoś do nas napisał i dlaczego tak bardzo nie po polsku i czy nie mógłby prościej? No właśnie te pytania kłębią się zazwyczaj w naszych głowach. No właśnie, dlaczego? Dlaczego nie może to być napisane prościej i jakie jakieś takie prawa czy mm, być może reguły rządzą tymi tekstami i są one w Napisane właśnie w taki sposób. O tym będzie wykład z cyklu, z cyklu wykładów uniwersyteckich na Zamku o języku prawa, który odbędzie się już 12 maja o godzinie 18.00. Dlatego, jeżeli jesteście tym zainteresowani, to zajrzyjcie na stronę amu.edu.pl. Się do końca studenckiego patrolu. Szybko zleciało. Co? No. E, to już koniec na dziś informacji ze świata uniwersyteckiego i ze świata studentów, ale nie martwcie się, wracamy już jutro o godzinie 16. .00. Zwycięzca konkursu jest już nam znane, a te audycje realizowali miłość Sypko i Mikołaj Wichrowski, a przy mikrofonie była Paulina Bernard. Dzięki i dobrego wieczoru. And up. Zbliżamy się do 17.57, a to znaczy, że czas na serwis informacyjny. Mikołaj Wodarski, zapraszam. Poznańscy radni przyjrzeli się rocznym, rocznym wynagrodzeniom zarządów spółek miejskich. Według przeprowadzonej kontroli rewizyjnej w 2025 roku na pensję menedżerów przeznaczono 20 milionów złotych. najwięcej w tym zakresie otrzymały spółki Aquanet, Międzynarodowe Targi Poznańskie i Poznańskie Inwestycje Miejskie. Na poziomie indywidualnym najlepiej opłacany prezes zarobił milion złotych. Jeżeli chodzi o Aquanet, to są stawki europejskie. To jest porównywalne z wynagrodzeniem członków spółek wody wodociągowo-kanalizacyjnych miast średniej wielkości w wdęcia. Porównywałem za rok 2024 zarobki w wodociągach warszawskich, no i one są 30 parę procent niższe. Mówi przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania poseł Pis Zbigniew Czerwiński. Ustalenia komisji wywołały dyskusję na ten temat. Przedstawiciele miasta twierdzą jednak, że wysokość wynagrodzeń odpowiada skali realizowanych inwestycji. Rozmowa na ten temat odby odbyła się wczoraj we wczorajszym magazynie reporterów. Możecie je posłuchać na naszym kanale w serwisie YouTube. Wiadomości z Politechniki Poznańskiej. Centrum Języków i Komunikacji Politechniki Poznańskiej po raz 27 zorganizowało Oli Ogólnopolską Olimpiadę Języka Angielskiego Wyższych Uczelni Technicznych. Pierwszy etap rozegrał się w formie testów. w drugim należało dodatkowo wygłosić prezentację na temat jednego z trzech cytatów. W finale 10 uczestników podział na dwie drużyny, które wzięły udział w debacie oksfordzkiej na temat technologii kwantowych. Jakieś super łatwe na pewno były jakieś pytania, na którymi trzeba było się zastanowić, ale nasi koordynatorzy lokalnie nam zorganizowali też próbną debatę, więc można było trochę poćwiczyć. Mówi laureatka dziewiątego miejsca w olimpiadzie Katarzyna Zdrojewska z Politechniki Bydgoskiej. Początkowo olimpiada była konkursem skierowanym wyłącznie do studentów PP. W 2000 roku przebrała charakter ogólnokrajowy. Jej największą egzotą edycją było jej 25-lecie sprzed dwóch lat. Poznańskie sprawy w radiu Afera. Tor żużdowy na Kolencinie został oddany do użytku. Jeszcze do, jeszcze do niedawna na tamtejszym stadionie trwała modernizacja. Teraz jednak dzięki zakończeniu przebudowy obiekt może ponownie gościć zawody ligowe. Mamy nowe oświetlenie, mamy nowe pochylenie toru na łukach 6%, a na prostych 3%. Są też nowe bandy absorpcyjne, także nowe boiska, które na żużlowie nie służy, ale jest tutaj naprawdę pięknie zmodernizowany obiekt. Mówi prezes Poznańskiego Stowarzyszenia Żużla, Jakob, Jakub Kozaczek. Najbliższy mecz na odnowionym stadionie rozegra się jeszcze dzisiaj o godzinie 19. Rywalizować będą PSZ Poznań i Stal Rzeszów. Kopiec wolności zostanie otwarty dla zwiedzających. W ramach opotów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja poznańskie ośrodki sportu i rekreacji udostępnią obiekt w godzinach od 10 do 19. Warto wspomnieć, że na szczycie może przebywać maksymalnie 20 osób, więc chętni do wejścia będą wpuszczani stopniowo. Budowę kopca rozpoczęto w 20-leciu międzywojennym i odbudowano go na przełomie lat 80 i 90. -tych. W 2018 roku został on zmodernizowany z okazji stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Dla zwiedzających kopiec jest dostępny w Najważniejsze święta i uroczystości narodowe. I to już wszystkie informacje w tym serwisie. Następny o 18.57. Radio rokowo i alternatywnie. Autopromocja.